To są informacje polskiego Radia 24. Ludzkość przekroczyła kolejną granicę. Załoga misji Artemis II znalazła się najdalej od Ziemi. Donald Trump grozi zniszczeniem Iranu w jedną noc. Jest zdecydowana odpowiedź irańskiego wojska. Poprzedzi je obserwacja i analiza sytuacji. Będą dalsze decyzje rządu w sprawie cen paliw. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Załoga misji Artemis II pobiła rekord Apollo 13 z 1970 roku i znalazła się w odległości ponad 406 tysięcy km od Ziemi. Przedstawicielka NASA przekazała to astronautom statku Orion podczas zbliżania się do okrążania Srebrnego Globu. Wówczas 15 kwietnia 1970 w podróży misji Apollo 13 załoga ustanowiła rekord najdalszej odległości człowieka od rodzinnej planety. W tym czasie w ponad 55 lat temu Lovell, Swigert i Halls Hayes, przelecieli. Polecieli 248 655 mil od ziemi. Dziś dla całej ludzkości wy przekroczyliście kolejne granice. Astronauci misji Artemis 2 obrali kurs powrotny na ziemię załoga nawiązała ponowny kontakt z centrum kontroli misji po spodziewanej 40-minutowej przerwie włączności, która nastąpiła, gdy statek kosmiczny znalazł się za księżycem. Donald Trump grozi zniszczeniem wszystkich mostów i elektrowni, jeśli do godziny drugiej w nocy z wtorku na środę czasu obowiązującego w Polsce reżim w Teheranie nie odblokuje cieśniny Ormus. Zdaniem Trumpa konflikt na Bliskim Wschodzie może zostać błyskawicznie zakończony.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 Zapowiedzi Trumpa odrzuciło irańskie wojsko. Prostacka i arogancka retoryka, a także bezpodstawne groźby obłąkanego prezydenta USA, który tkwi w ślepej uliczce i usprawiedliwia kolejne porażki armii USA, nie mają wpływu na kontynuację ofensywy i pomyślne operacje irańskiej armii, powiedział rzecznik dowództwa irańskich sił zbrojnych, cytowany przez Państwowe Radio i Telewizję. Polityczne wsparcie na niespełna tydzień przed wyborami do Budapesztu przylatuje z dwudniową wizytą amerykański wiceprezydent J.D. Vance ma wesprzeć w kampanii wyborczej walczącego o utrzymanie 16-letnich rządów Wiktora Orbana. Do tego tematu powrócimy jeszcze w naszych porannych informacjach. Rząd w najbliższym czasie podejmie decyzję w sprawie wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Decyzję poprzedzi analiza sytuacji rynkowej. Rada Ministrów przygląda się także turystyce paliwowej. O szczegółach Sylwia Białek.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 Maksymalna benzyna 95 to 6,21 zł za litr, 98 6,82 6, zł, a oleju napędowego 7,87 zł za litr. Jeśli po świętach została nam żywność, możemy albo ją zamrozić, albo oddać do jadłodzielni, radzi Główny Inspektorat Sanitarny. Takie miejsca istnieją w wielu polskich miastach. Pamiętajmy jednak o tym, jaką konkretnie żywność oddajemy do takich miejsc, mówi rzecznik GIS Marek Waszczewski. Przekazując takie produkty, pamiętajmy, że one muszą być pełnowartościowe, to nie mogą być produkty zepsute. Nie w każdej jadłodzielni znajdują się też lodówki, więc też weźmy to pod uwagę. Jeżeli takiej lodówki tam na miejscu nie ma, no to raczej umieszczamy tam wyłącznie produkty, które nie muszą być przechowywane w lodówce. W Polsce działa co najmniej 200 jadłodzielni, a ich liczba rośnie. Rocznie w naszym kraju wyrzuca się około 5 milionów ton jedzenia.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 poświąteczny wtorek na wschodzie i w centrum kraju będzie chłodny i deszczowy. Na północnym wschodzie możliwy nawet deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie w tych regionach od 4 do 11 stopni. Więcej słońca i bez opadów dziś na północy i zachodzie kraju. Tam termometry pokażą od 7 stopni na Pomorzu, 12 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku do 13 stopni na ziemi lubuskiej. Wiatr w całym kraju porywisty, zwłaszcza na wschodzie i w górach. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest teraz przeważnie bardzo dobra lub dobra, a z odnawialnych źródeł pochodzi 38% energii w sieci krajowej. Można normalnie korzystać z prądu. A na całym wybrzeżu obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami poziomu wód. Klimat. Poranek w Polskim Radio 24. Święta, święta i po świętach. Wtorek, 7 dzień kwietnia 2026 roku. Polskie Radio 24 i wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie, a witają się Roch Kowalski, a wraz ze mną Justyna Błońska, Patrycja Pindakiewicz, Adrianna Tomaszewska, po stronie informacji Rafał Boguta i Michał Homyszyn. Będą z nami także goście, no bo to już normalny dzień tygodnia. O 7.07 7. Magdalena Sroka z PSL-u, a o 8.07 Europoseł Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej przed dziewiątą będzie z nami jeszcze dr Przemysław Damski, amerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego. Przed nami 97 dzień roku, słońce wzeszło o 5.54, a zajdzie o 19.21. Imieniny obchodzą Herman, Donat, Maria, Józef oraz Krystian. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Halo, halo. Polskie Radio Warszawa. Ich bin ein Jeśli nam pomożecie, to abym Baba. My, naród. We, the people. Polki, Polacy, Europejczycy. Witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. Według hipotez niektórych historyków 7 kwietnia 30 roku ukrzyżowano Chrystusa. Jak wiemy z zapisów biblijnych Jezus zginął w wieku 33 lat. Skąd więc ta trzyletnia różnica? Według wielu współczesnych historyków mnich Dionizjusz Mały, który dokonywał rochuby lat, zwyczajnie się pomylił. 370 lat temu w czasie potopu szwedzkiego wojska polskie pod dowództwem Stefana Czarnieckiego pokonały w bitwie pod Warką oddziały szwedzkie dowodzone przez Margrabiego Fryderyka Badeńskiego. Stefan. Czarnieckim był jednym z nielicznych, którzy nie opuścili Jana Kazimierza w chwili, gdy pod wrażeniem szwedzkich sukcesów zdecydowana większość elity władzy Rzeczypospolitej przechodziła na stronę Karola X Gustawa. Przypomniała Jolanta Choińska-Micha. W roku 1900 urodził się aktor Adolf Dymsza. Znany z ról komediowych w filmach, był także reżyserem w stołecznym Teatrze Syrena. Zupełnie przyzwoicie się czuję, ze względu na to, chociażby, że pracujemy kolektywnie. To znaczy, że aktorzy idą mi bardzo na rękę, nauczyli się roli świetnie i tak dalej. Uczą się niektórzy w domu, poza tym pracują, taka jak początkująca tu obecna obok stojąca Kwiatkowska Irena. Mówił po pierwszym wyreżyserowanym spektaklu. Z teatrem Syrena związany był do emerytury, na którą przeszedł na zaledwie dwa lata przed śmiercią. Tego dnia, lecz w roku 1950 najlepszy polski as lotnictwa z okresu II wojny światowej generał Stanisław Skalski został skazany na karę śmierci przez komunistyczny sąd w PRL pod fałszywym zarzutem o szpiegostwo. Sędzią, który ogłosił ten haniebny wyrok był osławiony Mieczysław Widaj, który skazał na śmierć ponad 100 polskich bohaterów. Stanisław Skalski przebywał w celi śmierci ponad rok, 5 lat w ciężkim więzieniu, zanim został zwolniony i zrehabilitowany. Przypomniał redaktor Andrzej Sowa. W roku 1962 zmarł generał Walerian Czuma. We wrześniu 1939 roku był dowódcą obrony Warszawy. Do najcięższych przeżyć, jakie miałem w moim życiu wojskowym, należą chwile, jakie przeżyłem w pamiętnych dniach września 1939 Roku. Dostałem zadanie obrony Warszawy przed możliwym zagonem niemieckiej 4 Dywizji Pancernej, która przebiwszy polski front skierowała się na Piotrków, skąd mogła uderzyć na Warszawę. Wspominał dla radia Wolna Europa. W czasie wojny znalazł się w niewoli niemieckiej. Po 1945 roku przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii. 7 kwietnia 1969 roku opublikowano dokument RFC-1, opisujący działanie internetu. Pracę zatytułowaną Oprogramowanie hosta, zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z internetem oraz sieciami komputerowymi napisał Steve Crocker z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Dziś 45. rocznica śmierci Krzysztofa Klęczona, lidera zespołów Czerwone Gitary i Trzy Korony. Chodziło po prostu, żeby robić własną muzykę, własne piosenki. Wydawało nam się, że to będzie właśnie to, na co Polska czeka. Na początku lat 70. na stałe wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie komponował, nagrywał i występował. 7 kwietnia 1995 roku, dokładnie o godzinie 12.35, pierwsi pasażerowie usłyszeli... Bo wówczas ze stacji Wilanowska ruszyły pociągi warszawskiego metra na pierwszym odcinku łączącym stacje Kabaty oraz Politechnika. Na pełnej trasie prowadzącej aż do Młocin pierwsza linia metra pojechała w październiku 2008 roku. 26 lat temu zmarł gitarzysta basowy zespołu Perfect – Andrzej Nowicki. Był kompozytorem wielu przebojów grupy. Grał również w zespołach Mech oraz WW. 7 kwietnia 2017 roku zmarł redaktor Adam Tomanek, dziennikarz związany z rozgłośnią Polskiego Radia w Lublinie. Jego głos i styl antenowy znali niemal wszyscy mieszkańcy regionu. No cóż, na zielonym rynku już nie tylko dominuje krajowa sałata, ogórki, rzodkiewka, są czereśnie i truskawki. O co najmniej dwa tygodnie wcześniej niż zazwyczaj. W pracy nazywano go latającym reporterem, dlatego że nagrania do swoich audycji zdobywał przemierzając Lubelszczyznę na motocyklu ze Świdnickiej WSK. Sześć lat temu zmarł dziennikarz Wiktor Bater. Specjalizował się w tematyce związanej z Rosją oraz byłym Związkiem Radzieckim. Moja rodzina zarzuca mi, że odpoczywać nie umiem. Dla mnie odpoczynek to jest odpoczynek aktywny, narty, jachting, cokolwiek, sporty, rower. Nie umiem siedzieć na plaży, leżeć na plaży pod palmą, opalać się, wyłączyć komórkę, zrezygnować komputer. Taka praca i taki los. Jako pierwszy polski dziennikarz podał informację o katastrofie pod Smoleńskiem. KALENDARIUM HISTORYCZNE Kalendarium przygotował dla Państwa Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. PRZEGLĄD PRASY Zacznijmy od sondaży, bo te w tabloidach przede wszystkim. Na początek Super Express i tu pada pytanie, czy, y, y, są, je, czy, czy są państwo, pan, pani zdaniem, że powinno się wprowadzić urzędowe ceny maksymalne paliwa do końca bieżącego roku? Odpowiedzi pozytywnych aż 80%, odpowiedzi negatywnych tylko 20% to badanie przeprowadzono kilka dni temu przed świętami, pomiędzy 2 a 3 kwietnia. Obiecałem Państwu dwa sondaże, drugi już za chwilę, ale najpierw, żeby niejako przed, jako przedsmak przed tym sondażem, niech posłuży nam i tekst Jacka Nizinkiewicza w Rzeczpospolitej, na czwartej stronie Rzeczpospolitej dokładnie, Polskie Stronnictwo Ludowe rośnie w siłę, Morawiecki też. Władysław Kośniak kamysz przygotowuje nowe otwarcie PSL-u i łagodnie dyst dystansuje się, przepraszam, od Donalda Tuska. Mateusz Morawiecki zaś tworzy stowarzyszenie. Czy drogi obu polityków spotkają się na wspólnej liście wyborczej w 27 roku? Tak pyta Jacek Nizinkiewicz. Jak dowiaduje się Rzeczpospolita, jesienią ma się odbyć Wielki Kongres PSL-u, we wrześniu lub w październiku na otwarcie nowego sezonu politycznego szykujemy show, które pokaże PSL w zupełnie innym świetle. Z informacji dziennika wynika, że część polskiego biznesu szuka formacji stabilnej, która dowozi projekty, którą warto poprzeć. A Morawiecki, pytań Zinkiewicz, on może wyciągnąć część ludzi z PiS? 42 osoby na Wigilii pokazały Kaczyńskiemu plecy. Ten facet ma potencjał, ale czy może dołączyć do rządu Tuska? Wtedy jego wartość wynosiłaby zero. Do, dla, do wyborów to niemożliwe. Zwłaszcza, że będą one dotyczyć tego, czy podoba nam się gabinet Donalda Tuska, czy nie. Pada więc pytanie, na ile taka inicjatywa Mateusza Morawieckiego miałaby szansę na powodzenie. Oczywiście taki jeden sondaż niczego nie przesądza, ale może pokazywać jakieś Trendy. Otwieramy fakt, a tam na drugiej stronie pytanie, czy gdyby Mateusz Morawiecki wyszedł z PiS i założył własne ugrupowanie, rozważałaby pan, pani głosowanie na taką partię. Tylko 21%, tylko albo aż zależy jak na to spojrzeć, nie ma zdania. Pozytywnie odpowiedziało odpowiedziało na to pytanie, czyli rozważałoby głosowanie na partię Morawieckiego tylko 16%, a yy, przeciwnego zdania jest 61% wyborców. Do prasy, a także do tych wątków politycznych będziemy wracać już za chwilę w rozmowie z naszymi korespondentami, a także po siódmej i po ósmej w rozmowie z gośćmi politycznymi poranka. Jan Pachlowski będzie z nami już za chwilę. Będziemy rozmawiać m.in. o kosmicznej misji Artemis II, a teraz Michał Fabisiak, bo na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się wnioskiem o wotum nieufności dla minister klimatu. Paulina Henning-Kloska nie może być pewna posady, a to dlatego, że wielką niewiadomą jest jak zachowają się w tym głosowaniu posłowie Polski 2050, czyli dawnej formacji pani minister oraz PSL-u właśnie. O szczegółach wspomniany Michał Fabisiak. Polska 2050, jak słyszymy, jeszcze nie zdecydowała, jak zagłosuje. Poseł tej partii, Łukasz Osmalak, mówi, że żadnego scenariusza nie można wykluczyć, bo jak tłumaczy kluby Centrum, który reprezentuje minister klimatu, nie jest stroną umowy koalicyjnej. To Polska 2050 jest y, częścią tej koalicji. To ministerstwo zgodnie z umową należy się Polsce 2050, bo takie są fakty. Dzisiaj ministrem jest tam polityk, który nie jest politykiem Polski 2050. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Paulina Henik-Kloska odpowiada, że jeśli ktoś kwestionuje obecności centrum w koalicji, to chce doprowadzić do jej rozbicia. Jeżeli ktoś w obliczu tego wniosku kwestionuje, że centrum jest członkiem koalicji rządowej, to znaczy, że współpracuje z PiSem i Konfederacją, by doprowadzić do rządu mniejszościowego. To jest nieodpowiedzialne sabotowanie stabilności rządowej i zapewnienie dla tego rządu większości parlamentarnej. Nie wiadomo też, jak zachowa się PSL. Ludowcy mają pretensje do minister klimatu o odwołanie prezesa Bożbanku. Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że nie wyobraża sobie, aby kluby tworzące koalicję mogły nie stanąć w obronie ministrów rządu. Obrona pani minister Rynklowski jest naszym obowiązkiem wynikającym z umowy koalicyjnej. To, że między paniami jest spór, to nie znaczy, że ta umowa przestała obowiązywać. Zarówno bez ugrupowania pani Pełczyński-Nałęcz, jak i bez ugrupowania pani Henry Kloski nie mamy większości parlamentarnej. Ktoś, kto dzisiaj podważa wsparcie wszystkich sił prodemokratycznych w koalicji 15 października dla pani minister, strzelałby sobie w kolano. Opozycja wręcz przeciwnie. Mariusz Gosek-Spis ma nadzieję, że Polsce 2050 na końcu nie zabraknie odwagi. Zobaczymy. No, Myślę, że merytoryka tutaj bardziej powinna decydować niż decyzje takie polityczne. Czy, czy wzajemne takie nierozumienie siebie pod kątem nielubienia się. Powiedzialność pełną ponosi w negatywnym słowo znaczeniu pani minister Henig-Kloska. Wniosek o odwołanie Pauliny Henik kloski złożyło PiS i Konfederacja. Minister przekonuje, że ma na koncie wiele sukcesów, a debata nad jej odwołaniem będzie okazją do tego, aby o nich przypomnieć. Również jeżeli chodzi o sprzątanie po błędach i błaganie Prawa i Sprawiedliwości, bo w gruncie rzeczy doprowadzili do tego, że bardzo wiele kwestii w ministerstwie było zatrzymanych było kwestionowanych prawnie i myśmy te wszystkie kwestie naprawili, udrożnili po dwóch latach. Mamy bardzo wiele sukcesów, którymi chętnie się pochwalimy przy okazji tej debaty. Najbliższe posiedzenie Sejmu, na którym posłowie pochylą się nad tym wnioskiem, odbędzie się w przyszłym tygodniu. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fabisiak. Już się tak nie mogłem doczekać spotkania z Janem Pachlowskim. Cześć Janie. Dzień dobry, Konia Wsiedzkiewska. Jan jest oczywiście korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, a zaczynamy od historycznego, historycznej nocy dla ludzkości. Misja Artemis II i oczywiście czworo astronautów na pokładzie Oriona są już w drodze do domu. Załoga nawiązała ponowny kontakt z centrum kontroli misji po spodziewanej 40-minutowej przerwie włączności, która nastąpiła, gdy statek kosmiczny znalazł się po drugiej stronie księżyca, tej niewidocznej. Z punktu widzenia Ziemi, powiedz Janie, jakie to były emocje, jak wyglądało to na miejscu, właśnie na przylądku Canaveral i, i, i jaka to była noc. Przede wszystkim tutaj załoga, to miało miejsce w poniedziałek, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim, pobiła rekord odległości ustanowionej przez misję Apollo 13 jeszcze w 1970 roku, zapuszczając się w przestrzeń kosmiczną dalej, dalej niż dotarł jakikolwiek człowiek w historii. Uwaga, to teraz 406 tysięcy kilometrów od Ziemi. Donald Trump kilka godzin po tym w ubiciu rekordu, tak to można nazwać, połączył się z astronautami, aby z nimi porozmawiać właśnie po historycznym też przelocie wokół Księżyca. Prezydent był dumny z dokonań, za, z dokonań załogi i poprosił też ich członków o opisanie przelotu wokół Księżyca. Odpowiedziała mu pierwsza kobieta, która była w tej części kosmosu, Christina Koch, tak więc posłuchajmy Donalda Trumpa i posłuchajmy Krystyny Koch.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 Podkreślamy, 406 tysięcy kilometrów, tyle od Ziemi znalazł się statek kosmiczny Orion. Ten rekord ustanowiony wcześniej przez misję Apollo wynosił 400 171 kilometrów. To właśnie takie porównanie obu tych osiągnięć. Dla całej ludzkości przesuwamy granice integralności. Usłyszeliśmy w transmisji telewizyjnej prowadzonej na żywo przez NASA i teraz właśnie rozpoczęła się droga powrotna na Ziemię. Astronauci, kiedy przy Zlatywali tutaj wokół Księżyca, mieli też zaobserwować specjalne kratery, na które zwróciła tutaj uwagę NASA i to będzie teraz przedmiotem badań. Misja też Artemis II od startu zrealizowała szereg takich kluczowych celów programu. Podziwiała też zapierające dech w pierwszach widoki. Jeżeli Państwo nie widzieli, to zapraszamy do sieci. Tam jest mnóstwo zdjęć, które wykonali my, astronauci. Naprawdę są przecudowne. No i też było kilka drobnych usterek na pokładzie, w tym na przykład problemy z taletą, a powrót tu na Ziemię nastąpi w nocy z piątku na sobotę 11 kwietnia, czasu obowiązującego w Polsce. Widzą Państwo, jak, ile się, jak długo się jedzie, na, leci na Księżyc, a my narzekamy czasem na korki w drodze nad, nad morze. To zmieniamy temat. Donald Trump oświadcza, że cały kraj Iran może zostać zniszczony, jeśli do drugiej nad ranem czasu polskiego nie zostanie zawarte porozumienie. Prezydent podtrzymał swoją groźbę zniszczenia wszystkich irańskich mostów i elektrowni podczas konferencji prasowej. Podkreślamy, że tutaj mówimy o najbliższej właśnie nocy, czasu obowiązującego w Polsce drugiej nad ranem w nocy z wtorku na środę. Prezydent Donald Trump oświadczył, że Iran mógłby zostać wyjmowany właśnie w ciągu jednej nocy. Na ten temat mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Białym Domu. Posłuchajmy jednej z wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa.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 Przypomnę, to ultimatum jest takie, że Iran musi odblokować ściśle Ormus, jeżeli nie, Donald Trump zapowiada zmasowany atak. Prezydent nie chciał jednak przesądzić, czy wojna dobiega końca, określając obecny moment mianem okresu krytycznego, którego dalszy przebieg zależy od działań Iranu. Teheran ostrzegł, że konsekwencje takich ataków wykroczą poza granice regionu. Wcześniej jeszcze podczas Wielkanocnej imprezy toczenia Jak w Białym Domu, prezydent powiedział dziennikarzom, że jako biznesmen to chciałby przejąć tutaj te źródła ropy naftowej w Iranie i jednak słucha tutaj lotu głosu narodu, który chce, aby w żołnierze jak najszybciej powrócili do domu. Wcześniej też odrzucona została propozycja zawieszenia broni. Donald Trump określił ją, którą zresztą opracowały państwa regionu dążące do wprowadzenia takiego 45-dniowego zawieszenia broni i miał to być znaczący krok. Też o takim znaczącym kroku mówił Donald Trump, lecz uważał, że ta umowa jest niewystarczająca co dobra i według irańskich państwowych źródeł Iran odrzucił tę propozycję też właśnie, ale tutaj Iran domagał się trwałego zakończenia wojny. Donald Trump oraz inni przedstawiciele tutaj władz poinformowali również o przeprowadzonej w ten weekend akcji ratunkowej w wyniku której z terytorium Iranu ewakuowano amerykańskiego żołnierza. Tutaj cały czas mówimy o tym, o czym opowiadano właśnie na ostatniej konferencji prasowej w Białym Domu. I tutaj jest kolei w Pentagonu Pitheksyk zapowiedział, że tej ostatniej nocy Miały być przeprowadzone e, takie bardzo liczne ataki na Iran od początku wojny, e, a też co jest ciekawe podczas tej konferencji prasowej Donald Trump odmówi odpowiedzi na pytania części medrów wśród których był m.in. New York Times, podkreślając, że produkują tylko fake news. Tam były też, świetna była zapowiedź Donalda Trumpa, że jak odblokują cieśninę Ormus, to nie wyklucza, że będą pobierać opłaty za, za, za transport przez cieśninę Ormus. No, humor dopisuje Donald, Donaldowi Trumpowi, ale to chyba też zależy od pory dnia, bo wcześniej były i, i wpisy z wulgaryzmami. Wskazujący na dosyć duży poziom desperacji. Ostatni wątek i półtorej minut nam zostało, Janie. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance przybędzie na Węgry, aby udzielić poparcia premierowi Wiktorowi Orbanowi, kluczowemu europejskiemu sojusznikowi administracji Donalda Trumpa. Czemu samego Donalda Trumpa nie będzie? Donald Trump teraz podkreśla, że ma obowiązki dotyczące konfliktu właśnie zbrojnego w Iranie i oczekuje się, że we wtorek po południu J.D. Vance, który tutaj reprezentuje m.in. Donalda Trumpa, przemówi wraz z Orbanem podczas wiecu wyborczego na stadionie piłkarskim w Budapeszcie. Przypominamy Państwu, że w zeszłym miesiącu prezydent Donald Trump w takim przesłaniu wideo skierowanym do uczestników węgierskiej konferencji konserwatystów tego kraju, która odbyła się w Budapeszcie, oświadczył, że Orban się cieszy jego całkowitym i i pełnym poparciem. Zresztą ta przyjaźń Orbana z prezydentem Donaldem Trumpem sięga jeszcze roku 2016, kiedy to węgierski premier był pierwszym, ale też jedynym przywódcą państwa Unii Europejskiej, który udzielił poparcia Trumpowi w amerykańskich wyborach prezydenckich i od tamtego czasu, od 2016 roku ta relacja ulega tylko zacieśnieniu. Orban zdecydowanie poparł kandydaturę Trumpa w wyborach też w 2024 roku, a w październiku ubiegłego roku odwiedził Waszyngton, aby uzyskać dla Węgier zwolnienie z amerykańskich sankcji nałożonych na rosyjskich gigantów naftowych. Chodzi tutaj o Rosję w Jan Pachlowski, bardzo Ci Janie dziękujemy za Twoją Dziękuję. obszerną relację w trzech tematach. Śpij dobrze. Dwie minuty, półtorej minuty pozostało do godziny 6.30. Wiem, że najnowsze i najlepsze informacje, najbardziej sprawdzone, przygotował dla Państwa Tim Rafał Boguta i Michał Chomyszyn. To już za chwilę.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 Alina Szapocznikow, rzeźbiarka, która zmieniła oblicze tej dyscypliny sztuki. Jej dramatyczne doświadczenia z czasu II wojny światowej i śmiertelna choroba znalazły wyraz w sztuce, jednak nigdy nie pozostawiły odbiorcy bez nadziei. W Muzeum Narodowym w Krakowie można oglądać wystawę zatytułowaną Szapocznikow – osobista. Zapraszam Państwa na opowieść o tej niezwykłej artystce w audycji Między Sztukami. Dziś kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.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 Zbliża się 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Na początek historyczna chwila dla misji Artemis II. Astronauci osiągnęli rekordową odległość ponad 406 tysięcy kilometrów od Ziemi. Tym samym załoga pobiła wynika Apollo 13 sprzed ponad 50 lat. Przed godziną pierwszą statek Orion wleciał za Księżyc, tracąc czasowo sygnał. Choć załoga misji Artemis II nie wyląduje na Księżycu, to efekty jej pracy będą ważnym krokiem w stronę przyszłej kolonizacji naszego naturalnego. Satelity, Mówił na naszej antenie dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Mimo, że lecieliśmy już na Księżyc, bo teraz mamy nowe metody badawcze, nowe przyrządy, nową diagnostykę, minęło ponad pół wieku, to proszę sobie wyobrazić jak wygląda skok w diagnostyce chorób na Ziemi, więc tak samo diagnostyka jest dużo lepsza w przestrzeni kosmicznej, więc lekarze kosmiczni dostaną świetne dane do badań po to, żeby podróżnicy w kolejnych misjach byli bezpieczniejsi. No więcej o misji Artemis II znajdą też Państwo na portalu Polskie polskieradio24.pl. Ponad 3000 tysiące interwencji Straży Pożarnej w związku z wichurami poszkodowane zostały cztery osoby. Najwięcej pracy strażacy mieli w centrum kraju przekazał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.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 Mieszkańcy Bydgoszczy podzielili się świątecznym jedzeniem z potrzebującymi. Na tym polegał finał akcji charytatywnej Ciepło serca w słoiku. Przed bydgoską jadłodzielnią stanął wielkanocny stół z produktami dla osób ubogich i w kryzysie bezdomności. Kasza i, i zupka pomidorowa, i paszteciki, i coś słodkiego. Także zawsze jest jakaś pomoc do, i do przodu, nie? Babeczki przygotowaliśmy i żurek. Trzeba pomagać, bo Właśnie. dobra zawsze wróci. Tak, to jest dobra akcja, bo jak sobie nie ma pieniędzy, to ty możesz tu przyjść i zabrać jakieś jedzenie i na najeść. Ciepło serca w słoiku odbywa się dwa razy w roku, na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Organizatorem akcji jest Fundacja Chce Pomagam. Ciepło, ale rzeczywiście tylko w słoiku pozostanie mieszkańcom północnej i północno-wschodniej części kraju. Tam maksymalnie 9 stopni to na Mazowszu, najchłodniej na Suwalszczyźnie 4 stopnie i na tym obszarze, czyli w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim prognozowane przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie nawet deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju... Bez opadów, nieco pochmurnie, ale z wyższą temperaturą od 11 do 13 stopni. Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. To zaczynamy. A w sporcie rozkręca się żużlowy sezon. Wszak to wiosna. Kacper Woryna wygrał w Opolu turniej o złoty kask, będący jednocześnie memoriałem Jerzego Szczakiela. Drugie miejsce zajął Dominik Kubera, a trzecie Piotr Pawlicki. GKS Tychy jest coraz bliżej obrony tytułu Mistrza Polski w hokeju na lodzie. W trzecim meczu finału Ekstraligi Teszanie wygrali u siebie z GKS-em Katowice 4-0 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą już 3-0, więc potrzebują jeszcze jednej wygranej. Następny mecz już dziś, także na lodowisku w Tychach. W piłkarskiej Ekstraklasie cenne zwycięstwo ostatniej w tabeli Termaliki Nieciecza, która pokonała u siebie Piasta Gliwice 3 do 2. O tym spotkaniu szkoleniowiec Słoników, Marcin Brosz. Tak naprawdę to był dla nas mecz, żeby wszystkim pokazać, chyba w szczególności sobie, że nie jesteśmy tak słabi jak te nasze ostatnie wyniki myślę, że udało nam się, to jest bardzo trudnym przeciwnikiem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 Ozdobą tego spotkania było trafienie Damiana Hilbrychta na 3 do 1 dla gospodarzy, gol strzelony bezpośrednio z rzutu rożnego. Bardzo się cieszę z tej bramki, oczywiście to była też bramka na 3 dała nam trochę więcej spokoju. No gdzieś moim atutem na pewno są te stałe fragmenty gry. Zauważyłem, że przy pierwszym rzucie rożnym bramkarz wychodzi trochę, trochę do przodu, więc chciałem troszeczkę wykorzystać wiatr i, i po prostu dać, dać tą piłeczkę za kołnierz, żeby, żeby ona wpadła, a bramkarz nie miał nic do powiedzenia. No to była gdzieś nasza decyzja z boiska, stwierdziliśmy, że ten wiadr jest na tyle duży, że, że po prostu musimy dostarczyć tą piłkę w światło bramki i stworzyć problem z zawodnikom, a przede wszystkim bram Piasta. Ten wiatr nie pomagał, można powiedzieć nawet, że trochę przeszkadzał, natomiast w ostatecznym rozrachunku nam pomógł bardziej, więc no cieszymy się po prostu, że w końcu udało nam się wygrać. Na pewno teraz będziemy patrzeć z meczu na mecz. Jest to takie dla nas przełamanie, które powinno nas podnieść na duchu i myślę, że da takiego kopa do dalszej pracy, którą tak naprawdę wykonujemy i, i można powiedzieć, że, że ta praca w końcu oddała. Ciekawy mecz w Radomiu, gdzie przyjechał dobrze spisujący się ostatnio lubelski motor. Goście objęli prowadzenie po golu Karola Czubaka w pierwszej połowie, ale tuż po przerwie pomogli gospodarzom wyrównać, bo po błędzie bramkarza Iwana Brkicia trafił do siatki Rafał Wolski, a spotkanie podsumowuje szkoleniowiec motoru Mateusz Stolarski. Mecz dobry dla kibiców, ponieważ dwie drużyny chciały grać w piłkę i kreować dużo, dużo akcji ofensywnych poprzez szybkie, szybkie ataki i taką grę wertykalną, czyli bezpośrednio między linię obrony a pomocy stamtąd atakować. Całkiem niezły mecz w naszym wykonaniu, wiadomo straciliśmy bramkę po, po naszym błędzie, który, który jest jakby wpisany w grę Motoru Lublin i... I czasem zdobywasz po takiej sytuacji bramkę jak z Lechem Poznań poprzez otwarcie do bramki przeciwnika, czasem tracisz. In, w innych wczorajszych spotkaniach 27. kolejki Pogoń Szczecin przegrała z Legią Warszawa 0-2, a Lech Jagdańsk pokonała Koronę Kielce 4-2. Więcej o tych spotkaniach za godzinę. Teraz jeszcze o sytuacji w tabeli. Prowadzi Lech Poznań, który ma 3 punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok i Górnikiem Zabrze. W strefie spadkowej są Widzew Łódź, Arka Gdynia i Brugbet Termalikanie Ciecza. Dziś na zakończenie tej serii Arka podejmie Zagłębie Lubin. Jeżeli Miedziowi wygrają, no to awansują na pozycję wicelidera. Natomiast zwycięstwo Arki oznacza, że drużyna z Gdyni wyskoczy z tej strefy spadkowej. Na zapleczu Ekstraklasy także 27. kolejka. Lider Wisła Kraków wygrał z Górnikiem Łęczna 3 do 2. Stal Rzeszów przegrała z Odrą Opole 0 do 1. Puszcza Niepołomice pokonała Polonię Warszawa 2 do 1. Chrobry Głogów zremisował z ruchem Chorzów 1 do 1, a Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała ze Stalą Mielec 1 do 2. We Włoszech Atalanta Bergamo wygrała na wyjeździe z Lecze 3 do 0. Do 63. minuty w drużynie gości grał Nikola Zalewski. Udineze u siebie bezbramkowo zremisowało komo Do 65. minuty w zespole gospodarzy grał Jakub Piotrowski. Juventus wygrał w Turynie z Genoą. 2 do 0 od 67. minuty w drużynie Starej Damy grał Arkadiusz Milik. W meczu na szczycie broniący tytuł Napoli pokonało Milan. 1 do 0 liderem jest Intermediolan który ma już 7 punktów przewagi nad Napoli i 9 nad Milanem. Za godzinę wrócimy jeszcze na boiska piłkarskie Ekstraklasy. Powiemy o meczach, które odbyły się w Szczecinie i w Gdańsku, ale będziemy także na parkiecie siatkarskiej plus Ligi. Zapowiadał Krzysztof Kuzak. Dzięki, do usłyszenia. 6.39. Mamy połączenie z Maciejem Jastrzębskim, korespondentem, dziennikarzem, reporterem Polskiego Radia. Dzień dobry, Macieju. Dzień dobry, witam. serdecznie. Wołodymir Zeleński podtrzymuje propozycję ogłoszenia wielkanocnego rozejmu, bo oczywiście wyznawcy obrządków wschodnich, wyznań wschodnich chrześcijaństwa Wielkanoc będą obchodzić dopiero w najbliższą niedzielę, te 12 kwietnia. Rosjanie nie podejmują decyzji, codziennie atakują z powietrza ukraińskie miasta i liczą, ile uda się zarobić na kryzysie bliskowschodnim. Dwa pytania Macieju. Czy będzie to porozumienie, to zawieszenie broni? I drugie. Dlaczego Rosjanie coraz chętniej i śmielej atakują ostatnio ukraińskie miasta w ciągu dnia, a nie w nocy, jak to bywało o drzewiej? No, zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie. Moim zdaniem atakują nie tyle śmielej, co starają się wywierać jak największy nacisk na Ukraińców. Presję na to, by społeczeństwo ukraińskie domagało się od Wołodymyra Załańskiego przyjęcia warunków rosyjskich jak najszybszego zakończenia wojny. Okazało się, że najpierw były nocne ataki, one nie pomogły. Potem Rosjanie zaczęli atakować Ukrainę o świcie, wtedy kiedy ludzie przygotowywali się, a część z nich już wychodziła do pracy, bądź prowadziła dzieci do szkoły, to budziło dodatkowy strach, dodatkowy stres i powodowało zamieszanie w całym funkcjonowaniu życia społecznego na Ukrainie. I teraz doszli do wniosku, że może jednak 24 godziny na dobę, niech tam sobie syreny wyją na tej Ukrainie, niech ci Ukraińcy się boją, ale Ukraińcy nie do końca się przestraszyli. A jeśli chodzi o porozumienie pokojowe, chociażby to na chwilę, zawieszenie broni, czy rozejm energetyczny, czy w ogóle światło, bo różnie on jest nazywany, no to Wołodymyr Załęski składał takie propozycje tydzień temu. Minęły katolickie święta wielkanocne, nic. Codziennie Rosjanie atakowali ukraińskie miasta dronami, rakietami. Informowaliśmy państwa o tym, a przecież Wołodymyr Załęski prosił o ten rozejm. Wielki tydzień weszli już wierni prawosławni na Ukrainie i w Rosji. Załęski znowu prosi i liczy, że może teraz uda się Moskwę nakłonić do rozejmu i podtrzymuje swoją propozycję. Jeśli Rosja będzie gotowa powstrzymać się od uderzeń w nasze systemy energetyczne, to my zareagujemy lustrzanie. I taka propozycja przekazana przez Amerykanów trafiła już do Rosjan. Ale Władimir Załański jest... Człowiekiem pragmatycznym, przynajmniej nauczyła go tego wojna. Rosja chce jak najwięcej zarobić na kryzysie, mówi, tym blisko wschodnim oczywiście, mówi Zełański, bo przy niedoborze ropy i gazu na światowych rynkach rosyjskie firmy mają szansę przebić się przez sankcje, na no co pozwalają na przykład takie państwa jak Stany Zjednoczone, które łagodzą sankcje, czasowo je zawieszają, no i Rosjanie mogą na przykład puszczać po różnych morzach świata swoje tankowce floty cieni. Wołodymyr Zełański w każdym wieczornym wystąpieniu przypomina żeby nie dawać agresorowi możliwości zarabiania pieniędzy. Wszystko, co Rosjanie zarabiają na nadzwyczajnych cenach ropy, wydadzą na wojnę. Na razie u nich priorytet finansowy nie zmienił się. priorytet nie zmienił się? Udymer Zeleński, jak cytuje jego wypowiedź Agencja Unia, wyszedł z założenia, że skoro Rosja nie chce pokoju, to może świat ją do tego zmusi. Zresztą to jest taka fajna zbitka e, słów, bo słowo pokój, i słowo świat to jedno słowo, tak? Mir. I e, można nawet trochę anegdotycznie tak odczytać to apel Zeleńskiego, że skoro pokój nie chce, e, skoro Rosja nie chce przyjść do pokoju, to pokój przyjdzie do niej. Kreml ustami rzecznika Dmitrija Pieskowa odpowiedział już wcześniej, że propozycja Kijowa ma charakter ogólny bez więc nie wiadomo jak je traktować i no, i podobnie dzieje, dzieje jeśli chodzi o negocjacje pokojowe na razie ich nie ma bo Rosja wychodzi z założenia że Amerykanie mają głowę zajętą Iranem a Amerykanie nie naciskają na Rosjan. Władimir Załański złożył propozycję bezpośrednich rozmów najpierw amerykańsko ukraińskich później amerykańsko rosyjskich żeby coś się wreszcie ruszyło ale na razie nic sceptycznie do tego podchodzi jeden z takich obserwatorów stałych tych negocjacji, rosyjski prawnik opozycyjny Mark Feigin i posłuchajmy przez moment jego wypowiedzi. Nic, Nic nie z tego nie będzie. Rezultat nie będzie, będzie zerowy, tak. dlatego Moskow że Moskwa tylko imituje udział w, w pokojowych negocjacjach. W mojej ocenie dobra? dla Donalda Trumpa tonu, też korzystnie te jest robić to Trumpu. samo. To udawane negocjacje, które nie miały i nie mają żadnego praktycznego rezultatu. Ja zdradzę Państwu tylko tak kulisy tej mojej krótkiej rozmowy z Majkiem Fejginem. Zaskoczyłem go w korytarzu hotelowym i zapytałem o te rozmowy, więc odpowiedział bez namysłu. To oznacza moim zdaniem, że większość komentatorów nie ma w sobie nawet krzty, że tak powiem, nadziei na to, że Rosjanie w najbliższym czasie będą skłonni do tego, by rzeczywiście w sposób taki prawdziwy i rzetelny usiąść do stołu z delegacją ukraińską i negocjować. Ten pokój. Ja na froncie bez istotnych zmian, raz Ukraińcy, raz Rosjanie, za to w Rosji coraz gorzej z internetem i telefonią komórkową. Ja Państwa informowałem przez ostatnie tygodnie o kłopotach w Moskwie, o kłopotach w Petersburgu, A teraz okazuje się, że część tych najważniejszych banków rosyjskich straciła dostęp do internetu internetu i Rosjanie nie mogą ani dysponować swoją gotówką ani dokonać opłat. Zamieszanie spore się zrobiło na tydzień przed świętami wielkanocnymi tymi prawosławnymi więc może sami Rosjanie jakoś nacisną na Kreml. Już raz próbowali wychodzić na ulicę, nie bardzo im się udało zostali spacyfikowani zanim tam pojawiło się więcej niż kilkanaście osób na ulicach Moskwy czy Petersburga. Ale im dłużej będzie trwała taka sytuacja, tym zdaniem socjologów, tych niezależnych rosyjskich, którzy dość optymistycznie patrzą w przyszłość, to, to trzeba zaznaczyć, Rosjanie mogą dać się przekonać rzeczywistości, że jednak warto wyjść na ulicy, chociażby w obronie własnego internetu czy ogniska domowego. Jasna sprawa. Macieju, powiedz jeszcze, porozmawiajmy chwilę o wyborach na Węgrzech i porozumieniu, a też właściwie zainteresowaniu Rosjan tymi, tymi wyborami. Tutaj dwa pytania, bo to, że pewnie kanałami nieoficjalnymi Rosjanie próbują wpływać na wybory i wyniki ich na Węgrzech, to oczywiste na pewno. Ale powiedz, czy na tej płaszczyźnie oficjalnej wykonują jakieś ruchy i czy w jakikolwiek sposób odnosili się do ujawnionych rozmów przechwycałych, Rozmów pomiędzy szefem węgierskiego MSZ a Siergiejem Ławrowem. Na tym poziomie oficjalnym oczywiście Węgrzy są nazywani jednymi z najlepszych przyjaciół Unii Europejskiej, Federacji Rosyjskiej. Podkreślane są stałe kontakty i z Orbanem, i z Sciarto. i e, nie wiem, w ostatnich tygodniach kilkakrotnie były i rozmowy telefoniczne na najwyższym szczeblu na tej linii moskwa budapeszt i sam Sijarto przyjeżdżał do Moskwy i spotykał się i z Ławrowem, i z Władymirem Putinem. Nawet mówiło się, że przecież panowie rozmawiali o międzynarodowym sytuacji, tak jakby chciano w społeczeństwie rosyjskim podkreślić wagę i wpływ państwa węgierskiego i węgierskich polityków na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. a Natomiast na tym poziomie komentowania różnych zdarzeń, które dzieją się wokół wyborów na Węgrzech, raczej głosu Rosjanie na tym najwyższym szczeblu nie zabierali. Nie było też odniesień poza jakimiś krótkimi komentarzami, że to bzdura do afery związanej z ujawnieniem rozmów telefonicznych szefa dyplomacji węgierskiej z szefem dyplomacji rosyjskiej. Natomiast w tej przestrzeni internetowej, gdzie pojawiają się komentarze, relacje niezależnych rosyjskich dziennikarzy, oczywiście dzieje się to samo co w naszej przestrzeni tej publicznej. Przekazywane są informacje, publikowane są fragmenty rozmów tych pochodzących z podsłuchu, no i Zwracają oczywiście niezależni rosyjscy komentatorzy uwagę, że no trudno by było w państwie węgierskim dziennikarzowi, a to jeden z dziennikarzy węgierskich jest oskarżany o to, że to on tak się tam odgrywa na tym Orbanie i na tym to że mógł sam dokonać takich nagrań. Raczej zwraca się uwagę na to, że musiał otrzymać takie nagrania od jakichś wyspecjalizowanych albo agencji, albo służb. I to jest taka narracja rosyjska. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w ogóle w całej tej przestrzeni rosyjsko-ukraińsko-węgierskiej, świadomie wkładam tutaj ten klocuszek ukraiński, bo to jest dla nas bardzo istotne, no to Orban gra takim, takim czarnym PR-em wobec Ukrainy. Ukraina jest oskarżana o wszystko, co złe spotyka Węgry w ostatnim czasie, a Rosjanie tylko z tego powodu się cieszą, no bo oni chcą dostarczać Węgrom Europę, chcą dostarczać gaz, chcą żeby Węgry były ich takim uchem i okiem w Unii Europejskiej i jednocześnie przekaźnikiem tych złych intencji wobec państw Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski. Macieju, dzięki wielkie za spotkanie i, i za rozmowę. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Czy wkrótce Szwecja dołączy do Danii i będzie kolejnym krajem skandynawskim, w którym będzie rządziła skrajna prawica? Premier tego kraju Ulf Kristersson zapowiedział zaproszenie do rządu skrajnie prawicowej partii Szwedzcy Demokraci. Taka koalicja miałaby powstać po zaplanowanych na wrzesień wyborach parlamentarnych w przypadku zwycięstwa, ale wzrost znaczenia skrajnej prawicy to trend obecny także w innych krajach regionu. O tym, dlaczego tak jest, mówiła na naszej na naszej antenie Mateusz Gibała, autor bloga Polityka po nordycku, z którym rozmawiała Magdalena Skajewska. Zacznijmy może od Szwecji. Dotychczasowe porozumienie koalicyjne, e, między innymi z partią premiera Christersona, nie przewidywało możliwości zasiadania w rządzie polityków skrajnej prawicy. Teraz, jak mówi premier, ma się to zmienić. Skąd ta decyzja? Przede wszystkim już Christerson y, patrzy na...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 Jimmy Achison y, raczej blefuje i jest rozpatrywana taka opcja, wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak potoczą się wybory, bo jeśli Szwedcy demokraci uzyskają wynik większy niż w poprzednich wyborach, czyli załóżmy w okolicach 30%, a nie 20, to percepcja myślenia Achersona może się bardzo mocno zmienić i to właśnie Szwedcy komentatorzy y, podkreślają,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 Raczej znowu możemy mieć krejs duński pod tym względem, że jeśli wygra Cisterson i szwedzy demokraci, to raczej do samotnego rządzenia tych dwóch partii nie dojdzie, a będą musieli szukać swoich sojuszników w poprzednich koalicjantach.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 Zalew migrantów na granicach Norwegii i Finlandii, a to też, jak podkreślają, szwedzkie partie polityczne może dotyczyć Szwecji przyszłościowo. Z Mateuszem Gibałą, autorem bloga Polityka po nordycku, rozmawiała Magdalena Skajewska. Trzy minuty pozostały do godziny siódmej. Za chwilę informacje Rafał Boguta, a po nich nasza pierwsza rozmówczyni polityczna, Magdalena Sroka z PSL-u.